Mam wrażenie, że nie będę dzisiaj mówić długo. Dość często jest tak, że usługa kierowana z tego miejsca niesie ze sobą zazwyczaj bardzo wiele cennych informacji. Większość kazań, jakie jest tu, w tym miejscu, w naszym zborze wygłaszana, to są kazania nauczające, z których możemy odebrać bardzo wiele błogosławieństw, do których możemy wracać i wokół których musimy skupić naszą uwagę, by zapamiętać wszystkie wersety, myśli i to jest bardzo dobre. Ale czasami myślę, że dobrze jest zatrzymać się przy jednej myśli na jakiś dłuższy czas, po to, aby ta myśl zasiana mogła umrzeć, pęknąć, puścić kiełek w dół, puścić kiełek w górę, aby mogła zacząć rosnąć, być dostrzegalna, aby mogła mieć wpływ na krajobraz naszego życia, na to, co jest przed naszymi oczami. I Dzisiaj chciałbym pozostać przy myśli, którą usługiwałem tydzień temu. Ta myśl zapisana jest w Księdze Izajasza, rozdział 52. Czytaliśmy trzy pierwsze wersety. I mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z nas pamiętają,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 gdyż tak mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani i bez pieniędzy będziecie wykupieni. Ten fragment, jak każdy inny, ma potrójne znaczenie, o tym mówiłem, odnosi się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. My, znając przeszłość, czekając na przyszłość, skupiamy się na teraźniejszości, czyli na tym, co dotyczy bezpośrednio nas, ciebie i mnie, Dzisiaj i tutaj, w naszym życiu. Możemy być teologami, historykami biblijnymi, którzy znają świetnie historię, przesłanie, którzy wiedzą, co Biblia mówi o przyszłości, ale możemy być zagubieni we własnym życiu, w teraźniejszości. Pamiętajmy, znajomość przeszłości i znajomość przyszłości ma pomóc nam żyć dobrze w teraźniejszości. To, co wiemy z tego, co było, z tego, co ma być, powinno Pomóc nam żyć w zwycięstwie to i teraz. Odkryłem, czytając ten tekst po raz enty, że w pierwszej linijce powtarza się to samo słowo, ten sam zwrot. Zauważyliście to? Wiecie, ja dopiero odkryłem to już po tym kazaniu z sprzed tygodnia. Dziwne, prawda? Zbudź się, zbudź się, Syjonie. Czasami, aby kogoś obudzić, Musimy mu co najmniej dwa razy powiedzieć, no wstań, że jest chłopie albo kobieto. Jeżeli Bóg powtarza to słowo dwa razy, to znaczy, że ma to znaczenie. Zbudź się, zbudź się. To znaczy Bóg mówi do nas, zatrzymaj się i na chwilę na tym słowie, skup swoją uwagę. Pomyśl o tym, co to znaczy. To zbudzenie się, oprócz rozumienia takiego potocznego, powszechnego, w sensie masowych nawróceń, intensywnej działalności Ducha Świętego, rozwiniętej służby, służby ewangelizacyjnej, kaznodziejskiej, modlitewnej, oprócz tych powszechnych zrozumień, tego, co rozumiem przez przebudzenie w historii Kościoła, czy też we współczesnym Kościele, to przesłanie, zgodnie z tekstem z listu do Rzymian, to był rozdział 13, mówi nam o przebudzeniu do miłości, o przebudzeniu do świętości, czyli w jakości życia, i przebudzenia do dobrych relacji. Są trzy płaszczyzny, które łączone są w Nowym Testamencie z przebudzeniem, oprócz tego, co nazywamy wylaniem ducha. Dzisiaj przejdźmy do kolejnej linijki. Przywdziej swą moc, Syjonie. Chciałbym mniej mówić, mniej nauczać, ale chciałbym bardziej wchodzić w moc w moc, którą Bóg nam daje. Jestem pełen obaw, pełen słabości, pełen lęku, pełen pytań, ale wiem, że Bóg chce swój Kościół wprowadzić w moc. Dzisiaj będę mówić trochę o mocy i mam nadzieję, że tej mocy będziemy doświadczać. Czy jesteś zainteresowany doświadczaniem mocy Boga? Za chwilę do tej myśli wrócę, na chwilkę zróbmy rundę wokół Syjonu. Dlaczego Syjon? Znamy symbolikę Syjonu ze Starego Testamentu. Syjon to wzgórze w Jerozolimie, wzgórze świątynne. Bóg wybrał je w tamtym czasie na mieszkanie dla swojego imienia. Wskazał to Dawidowi. Salomon zbudował tam świątynię, ona była później odbudowywana. I do dzisiaj to miejsce nazywane jest Wzgórzem Świętym, świątynnym. Bóg tam się objawiał, odpowiadał na modlitwy, przejmował ofiary. Tam była służba uwielbienia, tam byli kapłani, lewici. Tam było centrum czczenia Boga Żywego. Miejsce Bożej obecności. Co mówi na temat Syjonu Nowy Testament? Wiecie, to jest ważne, abyśmy mogli rozumieć przesłanie Starego Testamentu w świetle Nowego. To jest ważne, ponieważ to, co zapisane jest w starym, te wszystkie historie, te wszystkie wydarzenia, one mają jakieś znaczenie. Jakie? Interpretuje nam to przesłanie Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. I jest pewien szczególny fragment w Nowym Testamencie, który odnosi się do nowotestamentowego Syjonu, do tego, o czym my dzisiaj mówimy, o czym myślimy. Musimy na chwilę opuścić Księgę Izajasza i otworzyć List do Hebrajczyków, rozdział 12. Otwórzmy to miejsce, zachęcam, abyśmy otwierali swoje Biblię. List do Hebrajczyków, rozdział 12. I między wierszami 18 a 24 mamy tekst, który w pewien sposób przeciwstawia sobie dwie góry. Górę, uwaga, bo nazwy są podobne, jeżeli słyszysz się je po raz pierwszy, może to sprawić ci pewną trudność. Synaj, a potem Syjon. To są dwie różne góry. Synaj, inaczej Choreb, to jest miejsce objawienia się Boga Izraelowi. To jest miejsce nadania prawa, zakonu. To jest miejsce zawarcia z hebrajczykami przymierza, który my nazywamy Starym Przymierzem. To jest miejsce, w którym Bóg objawił literę prawa Objawił swoje wymagania i oczekiwania wobec swojego ludu. To jest miejsce, z którego Mojżesz zniósł dwie kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań. I za chwilę ten tekst przechodzi do opisu góry Syjon, ale tej już nie w Jerozolimie ziemskiej, lecz tej przyszłej. Przeczytajmy zatem ten tekst od 18 do 24. Skupmy teraz naszą uwagę na tym tekście. Nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry, buchającego żarem ognia, do ciemności, mroku lub huraganu. Nie zbliżyliście się do dźwięku trąby albo grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić. Nie mogli oni znieść nakazu. Nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. A zjawisko to było tak straszne, że Mojżesz powiedział jestem przerażony i drżę. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość i do pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa, oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Wiecie, to jest jeden z nielicznych tekstów biblijnych, nowotestamentowych, w ogóle biblijnych, który mówi nam o duchowej rzeczywistości, o tym, co dzieje się poza sferą naszego widzenia i słyszenia w tym ziemskim wymiarze. Nie jest to pełny obraz. Jest to tylko jakaś odsłona, uchylony rąbek. Zaglądamy za kulisy tego. I w tym niesamowitym fragmencie, nawet w tym maleńkim rąbku, w tym krótkim tekście odkrywamy to, że nie jesteśmy tu sami. Że jest nas tu znacznie więcej niż to, co widzimy. Jesteśmy u podnóża tronu Bożego. Podeszliśmy do zebrania pierworodnych zapisanych w niebie, do duchów ludzi sprawiedliwych, którym dano doskonałość, których uczyniono doskonałymi dosłownie. Ten sam list do Hebrajczyków w innym miejscu mówi o wielkim obłoku świadków, którzy oglądają nasze życie, którzy są wokół nas. Wiecie, to jest niesamowite, nie jesteśmy tu sami. Jeżeli czytaliście Stary Testament i znacie historię życia proroka Elizeusza, był w takiej sytuacji, kiedy Schronił się na górze, a oblegały, czy poszły po niego oddziały żołnierzy, aby go schwytać. Elizeusz w ogóle się nie bał. Jego sługa, przerażony tym, co widział swoimi fizycznymi oczami, mówił, panie, czy ty się nie boisz? To jest dla osób zainteresowanych, to jest druga Księga Królewska, rozdział 6. I Elizeusz modlił się taką specyficzną modlitwą. Nie modlił się w ogóle o odwagę, nie modlił się o klęskę wrogów, nie modlił się o odmianę sytuacji, modlił się tak. Boże, otwórz mu oczy, otwórz mu oczy temu, który się boi. Bóg otworzył oczy słudze. Co on zobaczył, pamiętacie? Góra wokół Elizeusza była pełna wozów bojowych, rydwanów, ognistych. I Elizeusz mówi, więcej jest tych, którzy są z nami niż tamtych. I Jezus mówi przez swoje słowo, większy jest ten, który mieszka w was, niż ten, który jest na świecie. Przystąpiliśmy do uroczystego zgromadzenia zebrania pierworodnych w niebie. To jest nasze zgromadzenie. My tam jeszcze nie jesteśmy. Ten tekst mówi, przystąpiliście, podeszliście, jesteśmy na granicy. Granicą jest śmierć lub pochwycenie Kościoła. Jeżeli przez to przejdziemy, to wchodzimy tam. Ale my już przystąpiliśmy, my już mamy udział w tym, co jest tam. I stamtąd płynie moc. Dlatego Bóg mówi, Syją to ty. Syją to my. Jesteśmy już w duchu przynależni do tamtego miejsca. Wokół nas są anioły. Nie modlimy się do nich. Nie oddajemy im czci, ale wiemy, że są. Są duchami służebnymi, posyłanymi do służby dla tych, którzy mają być zbawieni. To jest nasza duchowa tożsamość. Twoja i moja. Nie jesteś sam. Nie jesteśmy tu sami. Panie, otwórz nam oczy. Panie, otwórz nam oczy. Nie zawsze będziemy mieć wizję otwartego nieba, ale oczy naszego serca. List do Efezjan, abyście, aby Bóg otworzył oczy serca waszego, abyście wiedzieli, wiedzieli, jak wielkie jest bogactwo chwały, do której was powołał. Pamiętacie tą modlitwę Pawła? Oczy serca. Jesteśmy syjonem. Wracamy do tekstu Izajasza. Przywdziej swą moc, syjonie. To jest wezwanie do ciebie i do mnie. Swą, swoją. Ta moc jest przypisana nam. Tobie. Ta moc przejawia się w różnych obszarach, obdarowaniach, w różnych sytuacjach, w całym kościele i to się uzupełnia. Nie wszyscy mamy ten sam zakres mocy, kompetencji, namaszczenia, obdarowania. I to jest wspaniałe, dlatego że się uzupełniamy, możemy wzajemnie służyć. Ale każdy z nas ma coś, co możemy nazwać swoją mocą. Przywdziej swoją moc. Ta moc, o której czytamy tutaj, ona pochodzi z góry, jest darem, ale ona jest jak ubranie. Możemy ją założyć lub zdjąć. Mogę być w marynarce lub nie, to jest mój wybór, to jest moja decyzja. Mogę ubierać moc Bożą lub nie, to jest moja decyzja, mój wybór. Ja jestem przyzwyczajony do noszenia marynarek, Kiedyś lubiłem nosić krawaty, ale wyszły z mody. Niektórzy, znam kilku tutaj takich prawdziwych mężczyzn, którzy mówią, ja nigdy w życiu w marynarce nie chodzę. Czuję się w niej, jakbym był związany. To samo dotyczyło kiedyś krawatów. Tak, faceci? Przyznajcie się. Znam mężczyznę, który powiedział, ja garnitur miałem tylko na swoim ślubie, a potem już nigdy ani razu, bo jak go zakładam, to jakbym był w gipsie. Widzę, że trafiam. Tak samo jest z mocą Bożą. Nie zawsze jest wygodna na początku. Nie zawsze dobrze się w tym czujemy, dlatego że to wymaga zmiany przyzwyczajeń, zmiany zachowań, zmiany stylu życia, innego poruszania się, innego sposobu bycia. Masz w innych miejscach kieszenie, inaczej wyglądasz, musisz się z tym oswajać. To jest ubieranie się w moc Bożą. Jeżeli przeżyłeś moc Bożą tylko w czasie chrztu w Duchu Świętym, a potem już nigdy, to nie jesteś twardzielem. Jesteś kimś okradzionym na własne życzenie. Noszenie marynarki czy garnituru wymaga przyzwyczajenia, wprawy. Może to nie jest wielka sztuka, ale na pewno przyzwyczajenia. Chodzenie w mocy Bożej wymaga zmiany w stylu życia. Ja mam wrażenie, że to jest ciągle przede mną, przed nami. I dlatego dzisiaj krążę wokół tego słowa, bo nie chcę wygłosić kolejnego kazania, wiecie, zmienić temat, bo tematów można naprawdę produkować miesięcznie kilka, może nawet kilkanaście, to nie jest jakiś problem. I możemy w tych tematach się poruszać całe życie, zmieniać je, zachwycać dobre kazanie, niedobre, mocne, słabe, krótkie, długie. Moc, siła Kościoła, siła chrześcijanina jest legitymizacją, to znaczy potwierdzeniem, że jesteśmy w Królestwie Bożym. Kiedyś do pana Jezusa wysłano uczniów Jana chrzciciela z pytaniem. To był trudny czas dla Jana, był uwięziony. I zapytał przez uczniów, przez swoich uczniów Jezusa, to jest jedenasty rozdział Ewangelii Mateusza na przykład, zapytał, czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego. I co Jezus powiedział? to jest niesamowite, on się nie powoływał na liczne proroctwa Pisma w tym miejscu, on nie powoływał się na żadną teologię, nie udowadniał w sposób taki wykładowy tego, kim jest, ale co powiedział? Idźcie i donieście Janowi o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają o ubogim głoszona jest dobra nowina. Szczęśliwy ten, kto się do mnie nie zrazi. To wszystko. Ja nie. Pytasz, czy jestem tym, który ma przyjść? Popatrz, co ja czynię. Popatrz, co się dzieje. Mesjasz, którym był Jezus, powołał się na to, co czynił. W rozmowie z Żydami powiedział, uczynki, które czynię, świadczą o mnie i o Ojcu moim, który mnie posłał. Kiedy apostoł Paweł wędrował Dotarł do Koryntu, pisał później do nich list. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi, wersety czwarty i piąty, rozdział drugi, wersety czwarty i piąty, może nawet od trzeciego, ciekawe tło. Stanąłem przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. No i to zdanie sugeruje nam, że no kiepsko paweł wypadł. W zasadzie ciekawe, dlaczego w ogóle sukces odniósł. Ale następne zdanie czytajmy. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Rozdział czwarty, wiersz dwudziesty. W tym wywodzie, który jest kontynuowany, Paweł napisał Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. Słyszymy dużo słów. Czy doświadczamy dużo mocy? Wiem, że doświadczamy. To nie jest tak, że my w ogóle tej mocy nie doświadczamy. Ja nie chcę tu przejaskrawić i sprawić wrażenie, że ja coś tu od początku, prog wynalazłem i teraz wam coś tu wciskam nowego. Nie, doświadczamy, ale pytanie, czy to jest już to, co Bóg ma dla nas? Czy jesteśmy w miejscu wystarczającym w moc, aby powiedzieć, tak, pełnia mocy Bożej przejawia się w moim życiu? Czy to już jest to miejsce? W moim życiu na pewno nie. Niech każdy odpowiada za siebie ale generalnie widzę, że w naszym życiu ogólnie nie. A jeżeli w naszym życiu ogólnie nie, to znaczy, że w pojedynczych przypadkach też nie, bo to, co ogólne, składa się z tego, co pojedyncze. Więc jeżeli pojedynczo jesteśmy słabi, to i ogólnie nie będziemy mocni. Jak powiedziałem, moc jest darem, przychodzi z zewnątrz. To, co do nas należy, to jest ubranie się w tą moc, przyodzianie. I potrzebujemy tutaj trzech elementów które pomogą nam to osiągać. Jest takie słowo, którego nie lubimy, to słowo nazywa się dyscyplina. Kto lubi dyscyplinę? Znaczy wiemy, że jest dobra tak, jak dobre jest gorzkie lekarstwo, tak jak dobry jest bolący zastrzyk, tak jak dobre jest borowanie zęba. To są dobre rzeczy, chociaż bolesne, ale są dobre, bo przynoszą dobre skutki. Wolisz mieć borowanego zęba, uleczonego, czy w ogóle tego zęba nie mieć? Dyscyplina. To jest nasz najlepszy przyjaciel. Dyscyplina, która sprawia, że poddaję moje życie pod władzę Chrystusa. Która sprawia, że jestem w stanie ułożyć dzień tak, aby był to dobrze wykorzystany dzień. Aby był czas na modlitwę, na czytanie słowa, na służenie rodzinie, na pracę zawodową, na służenie Kościołowi w tym wymiarze, w jakim jestem powołany. Może trochę mniej internetu, może trochę mniej telewizji, może czegoś tam jeszcze trochę mniej, po prostu odciąć. Do tego jest potrzebna dyscyplina. Kto ma problem z brakiem dyscypliny? Nie będę pytać, kto nie ma. Odpowiedź chyba jest dość przewidywalna. Spędzam czas w modlitwie, porządkuję własne życie, oddaję moje zasoby, mocy, potencjał dla Królestwa Bożego, a Królestwo Boże to nie tylko nabożeństwo w Kościele i grupy, ale to jest całe moje życie. Jak powiedziałem, rodzina, praca, odpoczynek, to jest Królestwo Boże, to jest to, jak ja żyję na co dzień, sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym, dyscyplina. Druga rzecz, trening, trening i praca. Jeżeli mówimy o przykładzie sportowca, to trening i walka, czy też konkurencja, w której startuje, one kształtują sportowca, dają siłę, umiejętności, umacniają i sprawiają, że w prawdziwych zawodach sportowiec jest w stanie osiągać Dobre, lepsze, świetne wyniki. Trening, więc jeżeli jest dyscyplina, to wchodzimy w fazę treningu. Tym treningiem jest właśnie modlitwa i służba. Jeżeli mówimy o tych sprawach takich bardzo duchowych, modlitwa, słowo i służba. Walka i praca wzmacnia każdego z osobna. Wyobraźcie sobie drużynę, jakakolwiek gra drużynowa, zespołowa. Piłka nożna, to taki najprostszy przykład, tam jest 11 graczy, Załóżmy, że pięciu z nich mówi sobie, tych pozostałych sześciu jest tak dobrych, że w zasadzie to co, ja nie muszę się za bardzo przekładać. Czy to byłoby rozsądne? Nie. Każdy piłkarz, każdy członek drużyny wylewa pot na treningach, ponosi koszty wyrzeczenia. I tu przechodzimy do trzeciej rzeczy, jedność. Abyśmy mogli w jedności zwyciężać. Ty sam zwyciężasz w swoim życiu. Jesteś odpowiedzialny za siebie, ale również jako wspólnota odpowiedzialni jesteśmy za nasze wspólne zwyciężanie. Pewnie znacie coś takiego jak zjawisko synergii, to było tutaj wiele razy chyba mówione. Ono polega na zwielokrotnieniu potencjału przy połączeniu sił. I zasada ta mówi w takim pewnym uproszczeniu tak, jeżeli ty sam pracując samotnie wykonasz 100% swoich możliwości i połączysz swoje siły z drugą osobą, to wykonacie nie 200% tego, co ty robisz, ale wykonacie już 300%. Czyli każdy z was przynajmniej o połowę zwiększy swój potencjał, swoje możliwości wtedy, gdy ma przy sobie kogoś, z kim pracuje. Różne czynniki psychologiczne, techniczne, w zależności od pracy o tym decydują. I mówię, to jest pewne uproszczenie, te proporcje mogą oczywiście się zmieniać, ale generalnie to jest tak, że kiedy łączymy siły, możemy wykonać o wiele większą pracę, niż kiedy jesteśmy sami. To jest fakt, nie chcę powiedzieć naukowy, ale po prostu fakt biblijny. Duchowa góra Syjon, to Królestwo Boże, to jest wspólnota. Zauważcie, nie przystąpiliśmy do samotnych wysp na oceanie. Nie przystąpiliśmy do wieżowca z odseparowanymi, dźwiękoszczelnymi apartamentami, w których będziemy mogli spokojnie żyć. Tam jest wspólnota, tam jest święty i świetny hałas, tam jest muzyka, tam jest uwielbienie, tam jest głos wielu modlitw, uroczyste zgromadzenie, to jest wspólnota. Królestwo to wspólnota, zgadza się? Sam nie tworzysz królestwa. Może w obszarze swojego życia, ale sam nie tworzysz królestwa. Muszą być przynajmniej dwie osoby, aby było królestwo, aby była wspólnota. Zbudź się, zbudź się, przywdziej swą moc w Syjonie. Na tym dzisiaj zakończę. Zapraszam do modlitwy każdego, kto chce założyć może w tej chwili niewygodną marynarkę mocy Bożej. Kobiety, wasz odpowiednik czegoś niewygodnego? Garsonka. Kiedyś były te tutaj gorsety. Albo jeżeli pani nigdy nie chodziła na wysokim obsasie i nagle założy takie szpile, wygląda komicznie. widzieliście takie panie, które dopiero zaczynają chodzić? Nie będę demonstrować, ale to wygląda dość pociesznie. Jak co? Jak po gorących węglach. Więc to są pewne obrazy, które mają nam uświadomić, że może nam się wydać to trochę trudne, uciążliwe, ale to jest dla nas. I będziemy w stanie, będziesz w stanie kobieto w tych szpilkach biegać po skałach, będziesz mężczyzno w tym garniturze, będziesz w stanie slalom gigant uprawiać. Nie będzie to dla ciebie żadną trudnością. Wczoraj w nocy, czy tej nocy oglądałem sobie inspirujące filmiki na YouTube z usług różnych ludzi, ale trafiłem też na taki niechrześcijański obraz. Mistrza Kung Fu. Nie, nie Bruce Lee. I ten człowiek właśnie ubrany był w garnitur. I czarne takie lakierkowate buty. I otoczony był zawodnikami, którzy byli ubrani na sportowo. Albo boso, rozebrani do pasa w takich pumpach, wiecie, wygodnych. I to, co on z nimi robił, jak on nimi rzucał w tym swoim garniturze, to było niesamowite. Kilka ruchów i człowiek wykonuje pięć koziołków. I on w tym garniturze jest w stanie takie rzeczy robić. Niesamowite. Bardzo mnie to zainspirowało. Pomyślałem sobie, że to jest świetny przykład na to, że możesz wejść w moc Bożą, nawet jeżeli wydaje ci się, że nie, to nie dla mnie, nie, to jest za trudne, nie, w tym nie dam rady. Dasz radę, dasz radę. To jest dla ciebie, to nie jest za trudne. Możesz być człowiekiem wolnym, możesz być człowiekiem, który zwycięża, możesz być człowiekiem sukcesu. Sukcesu na Bożą miarę. Sukcesu w Bożych oczach. Niekoniecznie twojego osobistego, tak jak ty sobie to wyobrażasz, Chociaż Bóg daje pragnienia w serca i pozwala nam je też realizować, ale sukces w Bożych oczach. To jest dla Ciebie. Nie bój się mocy Bożej, nie bój się. Przyzwyczajisz i będziesz tęsknić. I powiem Ci, że kiedy ten garnitur będziesz zrzucał, będziesz czuć się dziwnie. Aleluja. Zapraszam, pomódlmy się.